Program 3 Polskiego Radia, niedziela, 5 kwietnia, minęła 6. Krzysztof Zeblewski zapraszam na serwis trójki. Donald Trump stawia ultimatum Iranowi: daje 48 godzin na porozumienie albo otwarcie cieśniny Ormus. Papież w południe wygłosi orędzie wielkanocne i udzieli błogosławieństwa urbie. Torbi. Samochód wjechał w tłum ludzi podczas parady w Luizjanie. Co najmniej 18 osób zostało rannych. Dalsza eskalacja wojny przez USA i Izrael zamieni cały region w piekło. Strzega po ultimatum Donalda Trumpa dowództwo irańskich sił zbrojnych, pisze agencja Reutera. Prezydent USA zapowiedział wczoraj, że Teheran ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormus. Najnowsze ultimatum upływa o drugiej w nocy we wtorek naszego czasu. Donald Trump groził już wcześniej eskalacją ataków na Iran, jeśli ten nie otworzy ponownie cieśniny, ale wycofywał się przekonując, że Teherany jest otwarty na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu, podkreśla Wall Street Journal. Teheran w piątek odrzucił ofertę Waszyngtonu w sprawie porozumienia. Przeciwko wojnie z Iranem, mimo zakazu zgromadzeń w Tel Awiwie protestowało około tysiąca osób. Władze Izraela nie zezwoliły na tak dużą manifestację. Tłumacząc to względami bezpieczeństwa, aresztowano co najmniej kilkanaście osób. Podczas antywojennego protestu doszło do przepychanych uczestników z policją. Ze względu na wojnę w Izraelu nie można organizować zgromadzeń publicznych przekraczających 150 osób.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 kierującego. Mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji, przypomina, że każda osoba w samochodzie musi mieć zapięte pasy. Dodajmy, że dziś Międzynarodowy Dzień Grzeczności za kierownicą. Leon XIV przewodniczą mszy Wigilii Paschalnej w Bazylice Świętego Piotra. Msza odprawiana późnym wieczorem jest najważniejszą i najdłuższą w roku liturgicznym.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 Polskie Radio. W południe z balkonu Bazyliki Świętego Piotra Leon XIV wygłosi Noc na orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbie co najmniej 18 osób zostało rannych, gdy samochód wjechał w tłum uczestników parady w New Iberia w stanie Luizjana informuje agencja Reutera, powołując się na lokalne biuro szeryfa. Do tragicznego zdarzenia doszło w pobliżu miejsca, gdzie odbywał się festiwal z okazji Laotańskiego Nowego Roku, trzydniowego festynu organizowanego w okresie Wielkanocy. Sprawca wypadku został zatrzymany, 57-latek był pod wpływem alkoholu. Ze wstępnych ustaleń policyjnego śledztwa wynika, że nie było to działanie umyślne, podała stacja CNN. Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra lub dobra. Jedna trzecia prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Najwięcej słońca dziś na południowym wschodzie, poza tym tylko trochę chmur, a więcej na pomorzu zachodnim miejscami na północy i zachodzie, a po południu też w centrum przelotne opady deszczu lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą 14 stopni nad morzem, 20 w centrum, 21 na południu, najwięcej 23 stopnie na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Słowo.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 Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Witam, kłaniam się Państwu serdecznie w niedzielę wielkanocną. No i trudno było nie rozpocząć inaczej niż tym fragmentem Mesjasza, Jerzego Fryderyka Händla. Alleluja. Pan z martwych wstał. Ja nie znam, proszę Państwa, bardziej dostojnego, takiego bardziej podniosłego, muzycznego dzieła, które by tę właśnie radość mogło wyrazić. Choć nie jesteśmy w programie drugim i w tej i drugiej godzinie będzie oczywiście taka odpowiednia muzyka i nie będzie już muzyki tego rodzaju, ale trudno sobie było dla mnie wyobrazić, żeby tak z Państwem się nie przywitać. No i teraz z innej strony coś niemożliwego do wyobrażenia, mianowicie w liturgii Kościoła. Rozbrzmiewa coś, co się nazywa sekwencją wielkanocną. Zawsze się ją śpiewa, Victime Paschali Laudes, i niech zabrzmi. Niech w święto radosne, paschalnej ofiary. Składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce, baranek bez skazy, Pojednał nas z ojcem i zmył grzechów z mazy. Śmierć zwarła się z życiem, i w boju odzi. Choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Maryoty powiedz, coś w drodze widziała, jam z martwych wstałego, blask chwały ujrzała. Żywego już pana widziałam, grób pusty i świadków anielskich. Ich z martwych wstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, że z martwych wstał, że ten cud prawdziwy, o Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. to, proszę Państwa, w bardziej nieco poetyckiej wersji nam ta sekwencja wielkanocna zabrzmiała. Nie aż tak dostojnie jak w przestrzeni kościelnej śpiewała Izabela Głowacka. Ta sekwencja wielkanocna, proszę Państwa, to jest rzecz z XI wieku. I tak się nam zadomowiło, że wykonujemy ją za każdym razem. W tej godzinie, jak już Państwu powiedziałem... Będą jeszcze dwie wypowiedzi y, księdza, zaraz się okaże na jaki temat i y, y, y, będzie jeszcze muzyka Deus Meus, będzie muzyka TGD, y, a w godzinie drugiej po siódmej oczywiście także Alleluja, ale w nieco innym już wykonaniu i y, y, tam będzie, y, będą fragmenty bardzo ciekawej rozmowy z księdzem y, Redemptorystą na temat Zmartwychwstania Pańskiego. A zatem, po Alleluja, po sekwencji wielkanocnej, teraz, proszę państwa, wypowiedź księdza Kazimierza Szydły, duszpasterza, ponieważ wszystkie, albo większość wizerunków zmartwychwstałego Chrystusa przedstawia go z taką flagą, sztandarem. I to może być Chrystus powstały z grobu, jak w wielu dziełach sztuki, może być to także baranek z taką Chorągwią. No i pytanie, dlaczego tak robimy? To jest pewna tradycja kościoła, bo tutaj nie mamy zapisanego nic w Piśmie Świętym o otrzymaniu przez Pana Jezusa chorągwi zwycięskiej. Natomiast y, kościół przechowuje. Takie wspomnienie o tej chorągwi, nawet to się przewija w pieśniach, utworach religijnych, liturgicznych, nawet polskich. Widziałam go po męce, trzymał chorągiew w ręce. Więc yy, ta chorągiew odnosi się też do obrazu baranka, który jest barankiem stojącym, ale jakby zabitym. Zabitym, ale stojącym. Tak został ukazany Pan Jezus w Apokalipsie Świętego Jana, jako ten baranek, który został pokonany, powiem tak drastycznie, zarżnięty, na ofiarę, a jednak nie pozostał truchłem, lecz stoi. I to za samo stanie tego baranka jest już samą postawą zwycięską, więc kojarzy się to bezpośrednio z czymś, co bardzo mocno wynosi się jako znak zbawienia. A skoro się wynosi jako znak zbawienia, jak krzyż stojący, jak chorągiew górująca na wietrze, bardzo, bardzo mocno to jest wpisane w taką mentalność y, triumfującą. Trzeba wziąć ten obraz Izraelitów, Żydów, którzy corocznie obchodzą Paschę, zabijając baranka dla swojej rodziny, spożywając go w pośpiechu z gorzkimi ziołami, z przaśnym chlebem. Ten baranek, którego krew miała uwolnić od przechodzącego paschującego anioła śmierci przez Egipt. Ten baranek, który zjedzony zapoczątkował podróż, wyjścia i znowu to przejście, Pesach, do wolności i później jeszcze kolejne przejście przez Morze Czerwone. I w końcu mamy tego Jezusa Chrystusa, który swoją własną ofiarą zapowiedziany jako baranek oczekiwany, tak Jan powiedział o nim nad Jordanem, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. W końcu ten baranek dopełnia, czy nawet zastępuje wszystkie ofiary Starego Testamentu. Zostaje tak ofiarowany, tak zabity, że już Więcej nie potrzebujemy żadnych innych baranków na, na przelewanie krwi. koncertowe, nie dziwmy się więc tej spontanicznej reakcji. Alleluja, śpiewajmy Barankowi, Formacja Deus Meus, właściwie trudno powiedzieć zespół chór, może zespołowy chór, tak to określmy. Alleluja Barankowi. Oczywiście nie jest to pieśń jakaś zupełnie nieznana. Wszystkie te pieśni, które dzisiaj Państwu prezentuję właściwie są, są dość znane. Tylko, że wykonywane w bardzo różny sposób. Ksiądz Michał Szydło, duszpasterz młodzieży opowiadał o tej chorągwi, którą ma baranek z martwych wstały, lub Chrystus wychodzący z grobu. No, ale są tacy między nami oczywiście, dla których nie ma świąt wielkanocnych. Powiem szczerze, to jest przykra sprawa, ale jesteśmy wolnymi ludźmi i wybieramy. Nasza przygoda wiary to zaproszenie. Życzę wszystkim, aby mogli przeżywać Wielkanoc w sposób chrześcijański. Bardzo serdecznie. Natomiast, natomiast co z tymi i jak można świętować w taki sposób i co o tym myśli ksiądz Kazimierz Szydło? Nie da się, nie da się tak naprawdę y, powiedzieć, że ktoś radośnie, owocnie, głęboko przeżył święta wiosenne, bo niektórzy tak nazywają, żeby przypadkiem nie nawiązywać do, do treści religijnych. Nie da się ich przeżyć tak, jak należy, jeśli są pozbawione tego jednego. To jest takie już na siłę robione, tak jak to już wielokrotnie też w historii sobie ludzie w różnych kulturach, w różnych religiach ustalali różnego rodzaju święta, byleby tylko się pobawić, odpocząć, pobyć razem, zapomnieć o biedzie, zapomnieć o pracy, zapomnieć o głodzie, yy, zapomnieć o dyktaturze. Tak? To, to było wszystko takie elementy, które y, miały lekko odciągnąć uwagę od rzecz najważniejszych. I takie świętowanie bez Chrystusa jest tylko odciąganiem uwagi od, od spraw najważniejszych. To zmartwychwstanie jest dla każdego człowieka, ponieważ to cały rodzaj ludzki popadł w wielkie nieszczęście grzechu i cały rodzaj ludzki jest upragnionym przez Pana Boga obywatelem nieba. Każdy człowiek. To, to jest coś, co jest otwarte, otwartą drogą, szeroką drogą do czerpania łaski, usprawiedliwienia, wyzwolenia. I daj Boże, żeby każdy człowiek swoją własną mądrością, swoją otwartością serca, umysłu doszedł do tego momentu, w którym będzie chciał brać ze zmartwychwstania. Schola Estela, zmartwychwstał Pan i żyje dziś. Bogu śpiewamy tę pieśń. Schola Estela, to proszę Państwa z parafii tego Tomasza Apostoła w Kaniowie. Dlatego może zabrzmiało Państwu takie pewne echo, przestrzeń było słychać. Tak, tak, to młodzi ludzie pełni energii śpiewający w poranek zmartwychwstania. Zmartwychwstał pan i, dzi i żyje dziś. No i teraz, proszę Państwa, to największe, to największa nowina właśnie w dwóch wersjach. Trzecia godzina dnia, czyli TGD Piotr Nazaruk, zmartwychwstał pan, a zaraz później Deus Meus, które już dzisiaj słyszeliśmy pod czujną opieką ojca. Bujnowskiego Dominikanina, także muzykującego Andrzeja. A więc Deus Meus. No i ten sam tytuł, tylko po łacinie. Rezureksit. W czas wieczerzy Raz ostatni Błogosławi W trudną drogę Posłał nas Nie wierzyłem Wybacz Panie Że ram Twoich Dotykałem Teraz za Chrystus Pan skruszył śmierć i mury Trzy dni w grobie leży Ziemia, odszyjcie z oczu, śmierci wiecznej nie ma. Przewrotnie życia wróg, żadna Meus, Resurrectsit Christus, Zmartwychwstał Mesjasz, Zmartwychwstał Pan, a wcześniej TGD, Trzecia Godzina Dnia, Chór, Zmartwychwstał Pan. Nowina, dobra, najlepsza, tym razem wyłącznie po polsku. Proszę Państwa, być może Państwo jeszcze pamiętają, może rodzice, może dziadkowie, że pozdrawiano się takim Staropolskim oporanku dzisiejszego, y, dzisiejszego poranka, tak może powiem, y, Chrystus zmartwychwstał alleluja. Zmartwychwstał prawdziwie, alleluja. Y, wyznawcy prawosławia, a także grekokatolicy, y, w Polsce, tu i ówdzie oczywiście, występują, więc mogą Państwo też tego doświadczyć. Pozdrawiam się tak do tej pory, Chrystus was. Christ. Chrystus z martwych wstał. I proszę państwa, ta nowina na różny sposób jest wyśpiewywana. Alleluja, chwała Panu przecież. I sekwencja wielkanocna, która tutaj była na początku, też właściwie o tym mówi. No i teraz wesoły nam dzień dziś nastał. To jest oczywiście również pieśń tradycyjna. W opracowaniu ojca Jacka Gałuszki Dominikanina. A ręka od ojca Jacka Gałuszki to oczywiście nieodmiennie wskazuje na dominikański ośrodek liturgiczny w Krakowie i na wielką dbałość o tę muzykę. A zatem wesoły nam dzień dziś nastał. Wesoły nam dzień dziś nastał z chola braci Dominikanów pod muzyczną opieką ojca Jacka Gałuszki z płyty pieśń Baranka. To dominikański ośrodek liturgiczny w Krakowie, a na okładce piękna płaskorzeźba właśnie z martwych stałego w postaci wielkanocnego baranka z chorągwią i krzyżem. Jak o tym opowiadał wcześniej ksiądz Kazimierz Szydło. To proszę państwa, przed godziną siódmą jeszcze dwa, podnoszące na duchu, w duchu zmartwychwstania e, utwory e, Alleluja, mówiłem, zaczęliśmy na początku, e, bardzo z, e, bliskie znaczenie posiada słowo Hosanna. E, Hosanna chwała Barankowi, państwo pewnie pamiętają, Hosanna synowi Dawidowemu też e, krzyczeli ludzie w Jerozolimie, kiedy Chrystus wjeżdżał na osiołku i wymachiwali palmami, słali swe płaszcze. I to jest właśnie Hosanna. I Hosanna będzie również właśnie wykonywana przez braci Dominikanów. To tekst biblijny z Księgi Wyjścia w harmonizacji francuskiego muzyka Gila des Rocha. Posłuchajmy. Kola dominikańska pod okiem Jacka Gałuszki w opracowaniu aranżacji Żyla des Rosha, słowa z Księgi Wyjścia, Hosanna, muzyka e, tradycyjna właśnie w tym francuskim opracowaniu dominikański ośrodek liturgiczny. No i cóż proszę Państwa, po Alleluja Händla, po e, sekwencji wielkanocnej po chwale barankowi wykonywanej przez Deus Meus, a także zespół Trzecia Godzina Dnia, czyli TGD, z zmartwych stał Pan. Wesoły nam dzień dziś nastał. To właśnie dziś, proszę Państwa, jutro i właściwie już zawsze. Pamiętam kiedyś pewien Dominikanin, który obecnie jest trapistą w Afryce, powiedział mi: Skoro Chrystus martwych stał, to wszystko jest możliwe. Wszystko co dobre, co najpiękniejsze. A zatem na koniec tej godziny, zapraszając Państwa po siódmej, no niech zabrzmi to, co w wielu parafiach, w wielu kościołach na koniec Wigilii Paschalnej wybrzmiewa. Nie wiem, czy tam, gdzie Państwo, jeżeli Państwo brali udział, uczestniczyli w Wigilii Paschalnej, może nawet w procesie rezurkcyjnej. E, która jest w nocy, bo słuchają Państwo teraz tej audycji, e, to jest ona Państwu znana. Właściwie zawsze czekam na tę pieśń. Oto są Baranki Młode. Muzyka Jacek Gałuszka. Słowa Kyriale Benedyktyńskie.